Kuchacie Wiki Radia. Tak się ktoś pytał, to jest Warszawa sprzed w wygląda mm. <grywa> eee... No nie wiadomo. No, no wygląda inaczej, bo już teraz nie ma takiego pięknego słońca. Dobra, no. słuchajcie, eee, Fotopedia wersja 2, jak pamiętacie, był taki moment, kiedy na, na polskiej wiki. Wikizodawie... na polskiej wiki zaczęły działać boty w dużej ilości, robić dużo artykułów i z tego była wielka zadyma pod tytułem nie, no przecież to wzmiewała być encyklopedia pisana przez ludzi, a nie przez boty, skrypty programy i tak dalej. Eee, trochę ten projekt zarzuciliśmy. Ja myślę, że przyszedł taki moment, że zwłaszcza odkąd powstało Wikidata, kiedy mamy dostęp do naprawdę fajnych źródeł danych, i które można bardzo prosto rozwiązać. Tu szkoda, że nie ma mapowa ziemiana z nami, który po prostu ogarnia Wikidata przez Lua i inne języki, po prostu genialne w tym, co robi. Ale oczywiście, żeby te skrypty i wyciąganie danych z Wikidata działało, to trzeba w ogóle te artykuły stworzyć. Więc ja chciałem powiedzieć w ogóle, jak to się robi z punktu widzenia programisty, którym, jakby nie było, jestem gdzieś tam Zawodowo i z, dawno tego nie robię zawodowo, ale z przyjemnością robię to, robię to dla Wikipedii. E, otóż, e, jak zbudować artykuły o czymś, mając do tego źródła? E, jak upatruję na zadania dla botów, e, tam się często pojawiają, e, no ja zwykle myślę, że, że większość ludzi wikipedystów, którzy nie są operatorami botów, na dla botów nie zagląda, bo to jest taki dosyć niszowy kawałek. Natomiast tam się pojawia cała masa różnych ciekawych propozycji. Oczywiście jedne proste... Dlaczego o tym mówię? Dlatego chcę powiedzieć o tym, żebyście wiedzieli co można tam wrzucić. Bo często to jest tak. A weź, bo ja tutaj zmieniłem nazwę artykułów, to trzeba je przelinkować. No to takie zadanie proste, trywialne, bardzo fajnie idzie. Drugie zadanie typu, nie wiem, zmiana kategorii, zmiana czegoś takiego, to jest dosyć oczywiste. To, co jest nieoczywiste, to jest, a zróbmy artykuły o... I tu pada coś tam. I teraz właśnie, jak to zrobić? Bo wymajam takie problemy. Wiesz co, jest sobie taka, gdzieś tam na stronie, w, na świecie, E, oni mają urząd statystyczny, ten urząd opublikował PDF-y, w których są informacje, nie wiem, o wioskach e, nepalskich na przykład, o których, na których przykładzie zaraz powiem. To weź ta to na wiki. Dobra. E, wszystko fajnie. Mamy źródło. E, mamy e, weryfikowalne źródło. To bardzo fajne do użycia. Weź ta zróbta. No więc e, weź ta zróbta wygląda na... Państwa. E, to jest Mój katalog z pdf PDFów z Nepalskiego Urzędu Statystycznego Przerob... w postaci tekstowej. O! Wygląda tak. A przepraszam, otworzyło się u mnie. E... Yeah. Wygląda tak. Fajne, nie? E... A tak naprawdę to w oryginale wygląda tak. Super. Mamy tu wszystkie dane, jakie potrzebujemy, a więc mamy angielską nazwę wioski, nepalską nazwę wioski, e, gminę, w której się znajduje, współrzędne geograficzne, e, wysokość i numer mapy, na której jest. Mm trochę mało danych do tego, żeby taki artykuł zrobić. Tak? Znaczy wiem, że jest wioska i leży w tym miejscu. Co się okazuje potem? To po pierwsze trzeba przerobić na jakąś cywilizowaną postać, którą można nakarmić bota. E, cywilizowana postać, e, żeby było śmiesznie. To, czego ja na przykład używam do tworzenia artykułów? E, to jest arkusz kalkulacyjny i korespondencja seryjna. E, po prostu nic więcej do tego nie potrzeba. Tylko ten arkusz musi być poprawnie zbudowany i mieć fajne różne informacje. No i się zaczyna. Po pierwsze trzeba taki pdf wyeksportować do tekstu bądź arkusza. Bardzo fajnie. Ja tak zaznaczamy, mówimy save as tekst, Excel, cokolwiek. No i właśnie jak robimy save as, to, to wychodzi nam jakaś taka dziwna sieczka. To jest jeszcze całkiem fajne. E, bo jak widzicie, to tutaj... To jest nazwane Palska. Te robaczki. Aha. E, jak to wrzucić na wiki? Otóż okazało się, że istnieje bardzo ładnie, e, że oni tego nie kodują, tej nazwy w UTF-8 jak Wozia przekazała, jak to w internecie jest standardem. E, tylko kodują to w w pewnym swoim pomyśle nepalskim 8-bitowym, zamiast 16-bitowym. I, no i trzeba było znaleźć narzędzie, które to potrafi przetranslować. Okazało się, że narzędzie jest na szczęście na sieci. Znalazłem. Tylko trzeba tą kolumnę tam wkleić ręcznie i ręcznie z niej wyjąć i wsadzić do tego arkusza. I już zaczynamy mieć arkusz, w którym są te nepalskie robaczki. Potem trzeba zobaczyć, bo no i dobra, jesteśmy gdzieś tam w okolicach Indii, Nepal, Pakistan i tak dalej, to tamtych miejscowości o nazwach tu wymienionych się okazuje, że jest 50 na każdą nazwę, A, czyli trzeba by zrobić ujednoznacznienia albo, albo jakieś tego typu rzeczy. Dobra, no to trzeba usiąść i to przeszukać całą przestrzeń nazw i zobaczyć, jakie, czy te nazwy, zanim w ogóle zacznę wrzucać, to one już istnieją. Bo te, co istnieją, to może być albo ta wioska, którą ja właśnie chcę włożyć, albo wioska w Nepalu, Pakistanie, Indiach i tak dalej, która leży zupełnie gdzie indziej, albo w tym samym Nepalu jest ich siedem o tej samej nazwie, więc trzeba zrobić im ujednoznacznienie. Mhm. Fajnie, następne dwa miesiące minęły. Tak, bo to się siedzi i się dzierga. No bo to robi bot. Nie, to, to, właśnie mówię. to robi bot. Bo, to, to, bot wygląda tak, tak. Czyli bot siedzi i ręcznie się dzierga, by dzierga. Próbuje to, to wszystko poskładać. Po Ma jeszcze jedną ludzką edycję, skąd ta bota zobaczy. Tak. E... Przepraszam, chcę znaleźć teraz, jej mam tej otwartych. O. A tu jest jeszcze taka jedna fajna rzecz na końcu. Jak już sobie poradziliśmy z tym, że wiemy, co gdzie jest, to istnieje taka instytucja, która się nazywa Krajowy e, Komitet Standaryzacji Naz no, Geograficznych. I okazuje się, że Krajowy Komitet Standaryzacji Naz Geograficznych również wtrąca się do Nepalu. I on ma swoje nazwy. I należy je uwzględnić. Co więcej, jak już w ogóle mamy te nazwy, to jeszcze one mają nazwę nepalską. Angielską. Angielską, bo, bo e, Urząd Statystyczny Nepalski używa języka angielskiego, a nie nepalskiego. E, więc wszystko jest po angielsku. E, potem te robaczki, które widzieliście wcześniej, mają swoją transkrypcję i transliterację. A to nie jest to samo. Żaden w żadnym wypadku i to też w niektórych przypadkach jest. Znaczy w niektórych przypadkach, widzicie, jest to, to będzie, tak ale w <êtes> niektórych przypadkach nie jest causes. i, i zaczyna być bardzo No Więc jeżeli na końcu już te wszystkie fajne rzeczy się poskłada do góry, to wychodzi nam. E... Przepraszam. Mówicie e... za dużo <ś> tych <goat inside out> O, na przykład chodzi nam coś takiego, bo jeszcze, to jest jeszcze fajne, podział geograficzny tego, tak? Bo to każda wioska należy do jakiegoś tam regionu, do należy do jakiegoś tam innego, e, dziwnego miejsca i tak dalej, to też trzeba uwzględnić. E. No, i, no i zgubiłem no Po prostu zgubiłem to, co chciałem skupić, e, znaleźć. Nie, Będzie to co, to, co chcę pokazać. Artykuł przygotowany wygląda tak. To, co jest szare, to jest standardowy artykuł na temat to się nazywa Village Development Committee po angielsku, czyli takie coś pomiędzy naszą gminą a powiatem mniej więcej, czyli kilka wiosek po, po wkładanych do kupy. I, I taki artykuł należy przygotować, żeby operator robota wiedział, co ma z tym fantem zrobić. To, co jest szare, mówię, to są pola, które są zabierane z tabelki, która została wcześniej wygenerowana na różne dziwne sposoby. I z tego już można całkiem fajnie produkować artykuły, które potem wyglądają w kodzie źródłowym tak. To, to jest, wynik działania przykładowego, woda na przykładowych danych na tym, na tym e, poprzednim e, kawałku. Natomiast to, co już w tej chwili znaleźć, przepraszam, bo mi tutaj zginęło wśród tych wszystkich rzeczy, które mam. E, to jest taka tabelka, która pokazuje, jak to wygląda e, w realu. Ale przepraszam, ja to ją zaraz znajdę, bo miałem ją otwartą przed prezentacją, ale chyba zamknąłem i e, teraz nie mogę jej znaleźć. Muszę generalnie, dobra, nie będę teraz tego szukał. To zobaczyć, to zobaczyć, Tabelka, która jest do generowania danych na podstawie tego przykładowego artykułu z szarymi polami, które generuje ten przykładowy artykuł, który pokazałem, ma 6000 wierszy i jakieś 400 kolumn. I z tych 400 kolumn jakieś 30 pochodzi ze źródeł, a pozostałe są przez bota ręcznego operatora, wygenerowane jakim, jakiegoś rodzaju funkcjami, bądź też ręcznie często, bo nie da się tego w żaden sensowny sposób wygenerować. I to pokazuje jedną rzecz. Jeżeli mówimy o tworzeniu artykułów potem, na podstawie źródeł, które są nawet dostępne, Samoczyszczenie danych dla Nepalu z pomocą pięciu kolegów wikipedystów zajęło nam 6 miesięcy. To, to jest taki przykład. Następne trzy miesiące zajęło zrobienie tej ostatecznej tabeli i puszczenie. I puszczenie wszystkiego. No tak jak tretu. zrobiliście Nepal, to teraz już czas na Indię. To jeszcze nie zrobiliśmy w Nepalu, bo są VDC zrobione, ale jeszcze są wioski, a nad nimi jeszcze pracuję, bo one mają się okazuje błędne współrzędne geograficzne. I wioska w Nepalu potrafi wypaść w Indiach albo, albo nawet w Europie czasami. A są źródła no. do tych błędnych współrzędnych? Tak, znaczy to, są, to są absolutnie urzędowe źródło Urzędu Statystycznego ale, to, ale wioska no to... się to nie, wioska jest tam gdzie była <grym> Tylko... a może no, to źródło, że tam jest? urząd się kropną no, urząd statystyczny się kropną no to sorry, źródła nieprawda e, żeby było śmieszne i to jest rzecz, która mnie po prostu strasznie zmotywowała to e, jak byliśmy na Wikimanii w Londynie na naszym stoisku stowarzyszenia sobie w tym, w tym siedzieliśmy i teraz pojawił się taki człowiek z plakietką, że on jest Wikimedia Nepal o fajnie okazało się, że pan jest zatrudniony przez rząd Nepalu po to, żeby aktualizować dane o Nepalu w Wikipedii. Ja mówię ty, ale... Bo bo wy na polskiej wiki to macie takie strasznie dużo artykułów o naszych nepalskich... No sam je robiłem. Ale wiecie, to, to było coś niesamowitego, tak? znaleźć i, i 5 i dziewięć kogoś takiego, kto właśnie na tego służy e, i, i sobie korespondujemy od tej pory e, i wymieniamy i usiłujemy znaleźć źródła i to naprostować. Znaczy, działa w obie strony, znaczy, albo my prostujemy artykuły na podstawie tego, co oni zmieniali albo właśnie oni prostują w danych urzędowych rzeczy, które są oczywistymi błędami, tak? typu, typu gdzieś tam się pomyliło zamiast, nie wiem, 50. stopień to 40. stopień, więc wypada to parę tysięcy kilometrów dalej. Ale to jest, myślę, no niesamowity motywator do tego, że w ogóle można znaleźć kogoś takiego, kto jest. I te, te parę miesięcy roboty, którą dołożyliśmy. Komuś do czegoś służy i się naprawdę przydaje. A szczególnie może się to teraz w związku z tym przejściem ziemi, pewnie też. Yy... Przeniesie się wioski. O, znaczy, szkoda o trzęsieniem ziemi e, to, e, to właśnie jarno, tak, Open Street Map i, i, i Hot tak zwany e, czyli, czyli e, to są takie akcje, kiedy na Open Street Mapie mapuje się różnice pomiędzy tym, co było przed katastrofą i po katastrofie w Nepalu, to też teraz działało. To jest coś nieprawdopodobnego po prostu, że praktycznie służby ratunkowe, które korzystają z tych map, dzień po trzęsieniu ziemi widzą, jak się zmieniło, jak jest przejezdność dróg albo innych rzeczy. Tak? To my jako Wikipedia niewiele wiemy, tylko możemy, bo bo, bo te informacje, gdzie jest wioska, no nie bardzo się zmieniają, ale, ale właśnie pokazuje to siłę społeczności, która potrafi takie rzeczy pokazać. Bo... To wszystko? Pytania, komentarze? Nie ma żadnych pytań i komentarzy? Proszę, tak O, czy tego proces... Słuchajcie, to... Przepraszam, to jest to, co chciałem pokazać, czego nie mogłem znaleźć. To jest główny arkusz, którego generowałem te, te, te gminy. 60. O, o, o. Jedziemy w tą stronę. A, a w tą stronę to jest tam 6 z hakiem czegoś. W którym miesiącu będziesz to ładował? Znaczy to, to już jest załadowane, już jest... bo to są VDC, a wioski, w których jest 12 tysięcy. To nie wiem jeszcze, bo nie mam czasu, po prostu tego skończyć, ale myślę, że w tym roku bardzo bym chciał to wrzucić i, i zobaczyć, co z tego założył. Ale niektóre przestać istnieć. Ten proces częściowo dałoby się pewnie jakoś tak y, rozpowszechnić. To znaczy, gdyby wiedziano, co gdzie wpisywać, to właściwie nie, nie musicie tego wyrobić jako operatorzy botów, tylko no generalnie osoby, które bardzo nie są informatykami... Bardzo bym chciał. No, a to, Osoby, które nie są informatykami, nie mają żadnego przygotowania, troszeczkę... Przepraszam, od... nie nie, nie. Spodziewałem się, że to będzie więcej takich technicznych rzeczy na, te, na tej prezentacji. Teraz to widać oczywiście, jak to wygląda od zaplecza, ale nadal, jeżeli ktoś chciałby pomóc, to nie wie, za co się zabrać. To ja powiem tak, proszę się odezwać do któregoś z nas bo to zależy od tego, co robimy, to niestety dane są w bardzo różnych formatach i w bardzo różnych miejscach. Mówię, tak jak przy Nepalu pomagało mi pięciu wikipedystów, nie zupełnie, w czyszczeniu tych eksportów z PDF-ów do, do Excela, które po prostu trzeba było niestety ręcznie pewne rzeczy pozmieniać, bo, bo to nie działało. Tak, tak naprawdę takim, takim miejscem, które pozwoli nam na fajne importowanie, to będzie Wikidata. I tutaj jest naprawdę kupa fajnej roboty i kupa fajnych danych. Dlatego mówiłem o Pawle, który docelowo będziemy mogli zrobić tak, że infobox nie będzie miał żadnych parametrów. Wyobrażasz się to sobie? Wstawiamy, nie wiem, aktor infobox i tam się pojawia 50 parametrów, które już są gotowe, tak? A? A? Tylko trzeba te dane do Wikidata wrzucić. Oczywiście też importują podobną metodą, ale do ale to to zrobienia. Jeżeli ktoś generalnie ma jakiś pomysł, że ma bazę danych, jakąkolwiek, którą można by wykorzystać w tworzenia artykułów, to ja po prostu proszę o kontakt, usiądziemy nad tym, zobaczymy, co jest do zrobienia, w jaki sposób to można wykorzystać i, i zaczniemy z tego korzystać. Okay. Jeszcze pytania, komentarze? Nie ma, to ja dodam to, co właśnie tutaj Maski wspomniał, bo to miałem powiedzieć, jaki data bo to faktycznie jest taki pomysł, zresztą propagowany przez pewien czas bardzo mocno w rosyjskiej Wikipedii, że w zasadzie punkt ciężkości przenosi się na Wikidata, ponieważ tam będzie się tworzyło wszystkie te dane szkieletowe, a później pach i będzie się robiło z tego cudzysłowie oczywiście, artykuły, tak? Bo nawet to nie będą artykuły, to będzie... Nie wiem. Salążki, to są. To pierwsze takie stóp tak naprawdę, bo to co ja zrobiłem dla Nepalu, to są te ewidentne stópy? Tak? Spis ewidencyjny czegoś. Tak. I to pisarze w Polinezji, tak? Na przykład. Nazywa się, urodził, zmarły, trzy książki. Ale to jest bardzo ważne, bo tego mi się. Ta, tak Oczywiście, ale to wtedy się traci według mnie coś, co jest też taką. Ciekawą taką Wikipedii, że tam jednak jest treść, a nie same super gołę... Ale to jest to tak, ty, Janusz, ale, ale ta to, to jest taka, jest, co się okazało przy polskich wioskach. Ale to jest tylko infobox. Tak. tak, ale to jest, ale jest tak, prostu, tak, To, co jest przy polskich tak, wioskach, tak. wiosk się okazało, na przykład teraz na, na, na spotkaniu w Berlinie zahaczył mnie e, jeden z ludzi z, z greckiego czapteru i mówi, ty, bo ty masz bota i masz Basy no. Ja mówię, ja mam taką fajną bazę danych e, polskich wiosek, to byś nam wrzucił to na grecką wiki. Tak? I, I oni są mieć na greckiej wiki wszystkie polskie miejscowości. Ja mówię, dobra, ale pod warunkiem, że ty mi dasz bazę danych wszystkich greckich miejscowości, ja je wrzucę na polską wiki. Dobra, no i jesteśmy dogadani, tych i pracujemy nad tym, żeby to zrobić. Oczywiście tak naprawdę trzeba by to wrzucić na wiki data i dopiero z tego generować, żeby miało sens na wszystkich innych możliwych wikipediach. Ale tak to dokładnie działa, tak? znaczy, ktoś ma jakiś pomysł, ktoś ma jakiś zbiór danych, ten zbiór danych trzeba obrobić, a potem to już się to wrzuci w nabelce, a jakieś jest w dla Harry Krishna. Tak jest. Krokus? Ja jeszcze tylko chciałam dodać, żeby się nie zrażać, na, na samym początku jest po prostu tak mało informacji. Nikt nie zabrania rozwijać, jak, to, jak sama nazwa wskazuje, za, lo, że. Tak. Dokładnie. Dokładnie tak. To to za. tak. <epilepsy> Dobrze no są jeszcze, tak? komentarze?